Jest dziesiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Spektakularna operacja kontrterrorystów w Warszawie. Policjanci zjechali po linach z Black Hawk'a. Tysiące domów wciąż bez prądu. Strażacy i pracownicy firm energetycznych sprzątają po potężnych wichurach. Co jest w tajemniczej buteleczce znalezionej w Wielkanoc pod Stuttgartem? Dziś niemieckie służby mają znaleźć odpowiedź. Policjanci wspierani przez kontrterrorystów przeprowadzili akcję w rejonie Warszawskiego Ronda zgrupowania Armii Krajowej Radosław. Na miejscu pojawił się śmigłowiec Black Hawk, donosi TVN24. Według ustaleń stacji w działaniach brali udział policjanci zajmujący się zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Policjani prokuratura nie podają na razie szczegółów sprawy. Na nagraniach, które pokazała TVN24 widoczni są uzbrojeni funkcjonariusze na dachu budynku przy rondzie i kilka nieoznakowanych samochodów czekających przed wejściem. Nad budynkiem krążył śmigłowiec Black Hawk. 18 osób zabitych, prawie 230 rannych. To tragiczny bilans świąt wielkanocnych na polskich drogach. Najwięcej wypadków było na początku wydłużonego weekendu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.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 Sprzątanie po potężnych wichurach, które przeszły nad Polską, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że ponad 4 tysiące odbiorców wciąż nie ma prądu. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówi, że w związku z trudną sytuacją pogodową minionej doby intensywnie pracowała Straż Pożarna. Biorąc pod uwagę ostatnią dobę, strażacy odnotowali 3200 interwencji związanych z silnym wiatrem. Te interwencje polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew z ulic, chodników. Mówimy także tutaj o awariach energetycznych. O godzinie 5.30 bez prądu pozostawało około 4000 odbiorców, z czego najwięcej w województwie mazowieckim 1300. Dziś jeszcze mocno powieje na Lubelszczyźnie, Podlasiu, a także w części województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W porywach wiatr może osiągać tam prędkość przekraczającą 80 km na godzinę. Rząd szykuje plan B w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mamy go poznać w najbliższych dniach. Do tej pory prezydent przyjął ślubowanie do dwojga. Nowych sędziów, pozostałych czworo czeka na dalsze decyzje w tej sprawie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza uważa, że mogą złożyć ślubowanie korespondencyjnie. W polskim Radiu 24 podkreślał, że prezydent nie ma formalnej możliwości zablokowania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.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 Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Na zaprzysiężenie czekają jeszcze Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. To są aktualności jedynki. Tajemnicza buteleczka z etykietą Polon 210 pod lupą niemieckich służb. służb sprawdzą, czy w środku rzeczywiście jest radioaktywna substancja. Pojemnik znaleziono podczas wielkanocnej zabawy w jednym z ogrodów pod Stuttgartem.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 Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie kraju, na wschodzie pochmurno i deszczowo, na termometrach od 3 stopni w rejonach podgórskich, 5 na wybrzeżu do 6, 7 w większości regionów. Wiatr umiarkowany i silny. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1003 hektopaskale. JEDYNKA Polskie Radio 9 minut po godzinie 10. Kawa u Państwa jest, a do tej kawy co? No właśnie sernik albo może mazurek jeszcze ze świątecznego stołu? No o, tej, o tym temacie też porozmawiamy w tej godzinie, a mianowicie o tym, co nam pozostało z jedzenia po świętach. Chcą u Państwa na śniadanie, na obiad i na kolację. No właśnie. To, co pozostało, czy komuś się udało tak akurat, idealnie i nie zostało nic. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Małe uzupełnienie do poprzedniej godziny. Wtedy u nas gościła rodzina z Krakowa. No i oczywiście to był projekt Melodiada, czyli mama, tata i dwie córki, które wspólnie śpiewają i to propagują w internecie. To Pan Krzysztof dodaje na Facebooku u nas. U mnie w domu też były śpiewane imprezy. Mama grała na mandolinie. Pamiętam piosenki o lesie, na przykład hen za lasem, za borem, za zielonym jaworem. No, nawet mo można byłoby zaśpiewać, ale już może śpiewać nie będę. Za moment zaśpiewa ktoś inny. Cztery pory roku. Jak pięknie. No lepiej śpiewa ode mnie, prawda? No to nasze słowiki, które już z Afryki pewnie w dużej części przyleciały i właśnie najintensywniej będą śpiewać od połowy kwietnia, czyli już niebawem do połowy czerwca. A ten dźwięk pojawił się dlatego, bo w tej godzinie zajrzymy do lasu z ekspertką, która lasem zajmuje się tak na serio. No i widzę, że państwo też polecają wizyty w lesie. Pani Danuta napisała w czasie pobytu w lesie wśród drzew śpiewu ptaków relaksuje się, przestaje mi boleć głowa, gdy przy Przytulam się do drzew. O tym przytulaniu też porozmawiamy. A pani Katarzyna jednym zdaniem krótko to podsumowała. Las to najlepszy terapeuta. Ale dlaczego tak jest? O tym porozmawiamy w tej godzinie z ekspertką. No i oczywiście o tym, co zrobić z nadmiarem jedzenia, jeśli takowe Państwu zostało po świętach. Bo jeśli chodzi na przykład o mnie, to zostało mi tylko dwa kawałki sernika jeszcze, jeśli chodzi o ciasto, bo z wędlinami to już troszeczkę inaczej. Ale wędliny zawsze można zamrozić. A co można zrobić z tym, co gotowe i już nie mrozimy i można się podzielić? O tym wszystkim już niebawem porozmawiamy. Jak tam po pierwszej podpowiedzi naszej zagadki odkrywcy przyszłości? Teraz będzie druga, może to troszeczkę Państwu ułatwi. Pojawił się właśnie w pierwszym samolocie PLL Lot, ale nie jest to darmowa usługa. To jest takie czarne albo różne kolory, ma takie z plastiku kształt prostokąta. Każdy człowiek, który jest w domu, może ciągnąć szybciej szybciej, szybciej, szybciej, Tu mamy antenę taką pionową. No i, i. No i mam nadzieję, że troszkę prości, ale jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to jeszcze będą dwie podpowiedzi. Karta podarunkowa Prezent Marzeń o wartości 300 zł to jest nagroda w naszym konkursie. A co tam dzisiaj zostało ukryte, co albo kto, no muszą Państwo połączyć te wszystkie kropeczki. Tych kropeczek trochę jeszcze będzie. Gdzie moje oczy masz? A daj, bo wychodzę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 Chyba o mnie Z tych, co za tańczy zrobi? Pokaz jak się kocha dziś. to stay.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 is true 32, 35 30. No drodzy Państwo, myślę, że około 40 jadłodzielni mamy w Warszawie Tak zerknęłam, żeby przy okazji wiedzieć już jaka skala jest tego wszystkiego Z słynnej akcji, która jakiś czas temu rozpoczęła się właśnie w dużych miastach, a w tej chwili rozprzestrzenia się naprawdę na terenie całego kraju i nie tylko w dużych miastach, ale także i tych miasteczkach, no i właśnie tak też jest na przykład w Otwocku Jest z nami Pani Ewa Jedynak z Otwockiej Fundacji Prochomini Dzień dobry Pani Ewo Dzień dobry, witam wszystkich. Pytanie osobiste najpierw. A ile tam pani w lodówce zostało z, z świątecznego jedzenia? <grystanie> Dokładnie zostało trochę i zaraz właśnie będę się wybierała do jadłodzielni, żeby się podzielić i przekazać. Chociaż w trakcie świąt też byłam i to, co wiedziałam, że już nie zostanie spożytkowane, to już zawiozłam. Jadłodzielnia, podzielnia, różne nazwy są, ale idea wspólna. Chodzi o to, że jedzenie, którego mamy za dużo i które może się zepsuć i zostanie wyrzucone, żeby właśnie na ten śmietnik nie trafiło, tylko żeby się można z nim było po prostu podzielić, czyli kogoś poczęstować. Dokładnie tak, dokładnie. Jadłodzielnia to ogólnie jest nie jest tylko właśnie taka lodówka z jedzeniem, ale tak jak dla mnie, myślę, że to jest takie miejsce, yy, gdzie spotykają się przede wszystkim dwie rzeczy. Nadmiar i potrzeba. I to przede wszystkim o to chodzi, że ludzie mogą przyjść, nie są, przynieść coś, oddać, ale też się również poczęstować. Tak i mogą się częstować tym wszystkim, co zostawimy. To kilka lat dla tych, którzy chcieliby mm, rzeczywiście podzielić się tym, co zostało. W jakiej formie musimy to pozostawić? No wiadomo, jak to jest zupa albo jakieś tam mięsko w sosie, y, czy sa słynna sałatka jarzynowa, której przecież zawsze robimy na święta i najczęściej robimy tej sałatki za dużo, y, to w słoikach. A w jaki sposób jeszcze inne potrawy powinniśmy tam umieszczać? Tak, to jest bardzo ważna rzecz, o której właśnie powinniśmy wspominać, że jadłodzielnia to przede wszystkim zaufanie i odpowiedzialność. E, to nie jest tak, że można przynieść wszystko. Musimy pamiętać o bezpieczeństwie innych ludzi, e, dlatego przynosimy jedzenie świeże, dobrej jakości, takie, które sami byśmy zjedli. Jeśli coś jest przygotowane w domu, to warto na pewno to opisać, napisać, kiedy zostało zrobione. no i przede wszystkim przestrzegać tego, że nie przynosimy surowego mięsa, ryb czy produktów, które mogą się szybko zepsuć, bo były już na przykład wcześniej rozmrażane, e, bo to nie chodzi tylko o pomaganie, ale o mądre pomaganie, takie, które nikomu nie zaszkodzi. Czyli krótko mówiąc, gdzieś usłyszałam y, ładne zdanie, że powinniśmy to w taki sposób zostawiać, w jaki sposób sami chcielibyśmy od kogoś otrzymać. To powinno być Dokładnie. takiej jakości. Mhm. Tak. Y, powiedziałam o, tym, y, o tych słoikach. W czym jeszcze możemy to, y, jeśli komuś został kawałek sernika, y, kawałek baby drożdżowej, kawałek mazurka, to wystarczy folię i opisać? Czy to powinno być jednak w jakichś słoiczkach, pudełeczkach? Y to znaczy, dobrze by było, gdyby to było niekoniecznie w słoiku, ale na przykład w jakimś opakowaniu takim jednorazowym. Ale jeśli nawet nie dysponujemy czymś takim, to wystarczy też folia aluminiowa albo woreczek. Której... Albo woreczek, dokładnie. I zaznaczymy, kiedy to zostało wyprodukowane przez nas w domu, i w ten sposób śmiało możemy zanieść do jadłodzielni. Dlaczego pani zdaniem? To, te jadłodzienie to na pewno najczęściej to są takie duże lodówki szklane, otwarte, gdzie po prostu można nawet przez szybę zobaczyć od razu, co tam jest. Rzadziej szafy, mhm. najczęściej są to rzeczywiście lodówki. Czym pani zdaniem taka lodówka z jedzeniem przeznaczona dla wszystkich jest? Bo to chyba nie jest tylko i wyłącznie... To zasada jest prosta i bardzo ludzka. Masz za dużo przynieść, potrzebujesz wejść bez wstydu, bez tłumaczenia się, bez patrzenia komu ile wolno. I to jest fajne, że to, co zawsze powtarzam, jedłodzielnia to nie, nie jest pomoc dla biednych. To jest takie mądre zarządzanie tym, co już mamy jako społeczeństwo. Bo prawda, no niestety jest taka, że jedzenia w Polsce nie brakuje. Problem jest tylko taki, że ono często trafia do kosza zamiast do ludzi, którzy jednak go potrzebują. I te... A, chcę tutaj też jeszcze, przepraszam, powiedzieć właśnie o dużej też roli, bo to, że ludzie przynoszą z domu jedzenie, to jest tak jak najbardziej, ale też fajnie, że włączają się w to firmy, tak jak my tu mamy lokalne firmy, choćby piekarnie, którym zostaje nadmiar i codziennie dowożą, sami dowożą, przy... zaopatrują całą lodówkę i to jest świetne, że ludzie wiedzą, że codziennie, codziennie, niezależnie, zawsze coś się znajdzie do jedzenia. I przerażające dla mnie jest to ile przeciętny Polak wyrzuca tego jedzenia. Nawet nam się to wydaje niewiarygodne, ale jednak badane, nie kłam, przeciętny Polak wyrzuca od 75 kg do nawet 200 kg jedzenia rocznie. Ja też się domyślam, że w tym wszystkim są na przykład, jest żywność, którą właśnie na przykład sklepy też wyrzucają, no ale my w domach również kupujemy tego za dużo i to później ląduje w śmieciach. Na zakończenie, panie, bo powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli ktoś teraz nas słucha i myśli sobie, a dobrze, mam tego jedzenia za dużo, mogę pomrozić. No niektóre rzeczy rzeczywiście można y, y, pomrozić, ale na przykład sałatki z jajkiem i mm -hmm. z majonezem już nie można mrozić, więc ona tylko i wyłącznie nadaje się do tego, żeby kogoś poczęstować tą y, sałatką. No i jeszcze jedna rzecz przypomnijmy, jeśli coś już wcześniej było zamrożone i to rozmroziliśmy, drugi raz nie można tego mrozić. Tak, tak, rzeczywiście szanujemy tutaj inne, ich zdrowie yy, i tutaj z, yy, mocno zwracamy uwagę na to, co przynosimy i tak jak już wspomniałam, że jedzenie takie, które byśmy sami jeszcze byli w stanie zjeść, mogli zjeść. I o tym pamiętajmy i korzystajmy, bo tych jadłodzielni rzeczywiście w tej chwili jest bardzo dużo, Między innymi w Otwocku, o czym mówiła pani Ewa Jedynak z Otwockiej Fundacji Prochomini. Ta fundacja ma jeszcze jedną akcję, podaj dalej, ale o tym porozmawiamy już innym razem. Pozdrawiam pani Ewa. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych tu przyjaciół Twych Tak uwielbianych nie dadzą Ci Zapomnieć choćby na chwilę Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie, opowiem ci w paru prostych słowach proszę uwierz mi kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć Ledwo jedna chwila i lubisz co chcesz Lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej Może przestań śnić Nie najważniejsze jest, co tu i teraz Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum i każdy z tych ludzi wiedział Kim jesteś ty Chciałbyś w końcu mieć I jak najprędzej stóp cały świat Bo pragniesz więcej Lecz wtedy, gdy Ktoś Cię obudzi znów Zaufaj mi Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej Nie pamiętasz o tym Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej Jak naprawdę żyć Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz Lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej Może przestań śnić Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej Nie pamiętasz o tym Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej Jak naprawdę żyć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 pory roku. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Krzysztof Kuzak w studium. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, Krzysiu, sportowcy podpoczywali w trakcie świąt? Nie wszyscy. Kto nie, nie odpoczywał? Piłkarze, piłkarze? i w sobotę grali i w lany poniedziałek grali. 27. kolejka ekstraklasy. No i zapowiada się, że do końca sezonu trwać będzie walka o tytuł, medale, europejskie puchary no i o utrzymanie. O pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywek stara się ostatnia. W tabeli Termalika Nieciecza po trzech porażkach z rzędu wczoraj w końcu wygrała u siebie z Piastem Gliwicę 3-2. Pamiętają Państwo Jana Kobuszewskiego w roli kierowcy MPO. W brunecie wieczorową porą tak mówił o wpływie słońca na odśnieżanie miasta. Siły przyrody w służbie człowieka. A wczoraj podobna sytuacja wydarzyła się w meczu w Niecieczy, ale w roli głównej wystąpił wiatr, a z jego siły skorzystał strzelec gola na 3-1 do dla Termaliki Damian Hilbricht i było to uderzenie bezpośrednio z rzutu rożnego. Chciałem troszeczkę wykorzystać wiatr i, i po prostu dać, dać tą piłeczkę za kołnierz, żeby, żeby ona wpadła, a bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Bardzo się cieszę, z tej bramki, oczywiście to była też bramka na 3-1, zdała nam trochę więcej spokoju. No gdzieś moim atutem na pewno są te stałe fragmenty gry. No to była gdzieś nasza decyzja z boiska, stwierdziliśmy, że ten wiatr jest na tyle duży, że, że po prostu musimy dostarczyć tą piłkę w światło bramki i stworzyć problem zawodnikom, a przede wszystkim bramkarzowi Piasta. W wczorajszych meczach Radomiak zremisował z motorem Lublin 1-1, Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa 0-2, a Lech Gdańsk pokonała Koronę Kielce 4-2. Dziś na zakończenie tej serii Arka Gdynia zagra z Zagłębiem Lublin, dziś także pierwsze ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów. W Madrycie Real zagra z Bayernem Monachium, a w Lizbonie Sporting z Arsenalem Londyn. Wieczorem być może poznamy mistrza Polski w hokeju na lodzie. Broniący tytuł GKS Tychy w finale Ekstraligi dominuje nad GKS-em Katowice. Tyszanie wygrali już trzy spotkania. Wczoraj u siebie cztery do zera, Dziś czwarty mecz również w Tychach. Jeżeli gospodarze zwyciężą, to razem z kibicami będą cieszyć się z siódmego złotego medalu w historii klubu. cztery pory roku. Drodzy Państwo, tutaj nie ja się miałam odezwać. Co tam się stało? Och, drodzy Państwo, ptaszki nam uciekły. No chciałam Państwa tutaj przywitać pięknym dźwiękiem lasu, przebudzenie, wiosenne przebudzenie lasu, ale coś nam tutaj komputery zrobiły, jakiś żarcik. Mam nadzieję, że te ptaki, że ten wiosenny las, który kiedyś został... O, posłuchajmy. Tęsknimy, prawda? Tęsknimy już za tymi dźwiękami. Ja nie wiedziałam, że wśród naszych słuchaczy mamy tylu mm, miłośników lasu i takiego bezpośredniego e, kontaktu, bo okazuje się, że bardzo wiele osób, m.in. pani Krystyna, uwiebiam spacery po lesie, zwłaszcza, że mam bardzo blisko, w lesie resetuję głowę, wyłączam negatywne myślenie, wsłuchuję się w głos lasu, bo las do nas mówi o każdej porze roku. No ale właśnie jakoś, jak gdy przychodzi ta wiosna, to jakoś tak chętniej i częściej wychodzimy, co oczywiście jest e, zrozumiałe. Pan Krzysztof, las to miejsce, gdzie można się wyciszyć, uspokoić, przemyśleć to i i owo do tego wszystkiego. Tam jest nie tylko spokój, ale też i czyste powietrze. No właśnie. No to teraz, drodzy Państwo, studiów w Krakowie nasz gość, ekspertka, która o lesie naprawdę wie bardzo dużo. Dorota Stobiecka, leśniczka, certyfikowana lasoterapeutka i edukatorka przyrody. Dzień dobry Pani Doroto. Dzień dobry. A Pani jak często jest w lesie? Zdarza się, że każdego dnia to wszystko zależy od tego, czy mam jakąś grupę, czy też idę sama do lasu? A, czyli pani jeszcze nie tylko prywatnie, ale także i zawodowo oczywiście. Muszę przyznać, że mam wrażenie, że jeszcze 20 lat temu takim pojęciu nie słyszałam, ale już od pewnego czasu da się usłyszeć. Co to takiego lasoterapia? Lasoterapia to jest połączenie kąpiel leśnych i takich technik właśnie relaksujących, otwierających nasze zmysły, ale też właśnie i oddech i takie części wyobrażeniowe też u nas i to pomaga tak zanurzyć się w lesie i trochę właśnie pobyć z tym lasem sam na sam. Ale też z tym, czym właśnie do tego lasu przychodzimy, z czym ten las nas zaprasza. To jest taki reset dla, naszego, dla naszej głowy, dla naszej psychiki, dla naszego ciała. No a jeśli przychodzimy do tego lasu z głową pełną problemów, ze stresowanym ciałem, spiętym, to rzeczywiście sam spacer po lesie wystarcza, czy jednak powinniśmy troszeczkę do tej przyrody inaczej się zbliżyć? Początkowo wystarczy to, że wejdziemy do tego lasu z taką ciekawością i otwartością właśnie na co co ten las nam pokaże. Czyli nie wchodzimy, że mamy jakiś cel, nie idziemy z psem do lasu, czy też na plotki i pogaduchy, tylko o, o, faktycznie uh -huh. próbujemy... Próbujemy właśnie się tak trochę odłączyć um, od tego naszego codziennego życia, żeby właśnie no, uspokoić tę gonitwę myśli, żeby właśnie poczuć, że w naszym ciele po takim 20-30 minutowym już uważnym właśnie spacerze, opierającym się na aktywacji zmysłów, właśnie na takim oddychaniu, czyli takim zauważeniem tego, że my w ogóle oddychamy, to już wtedy poczujemy właśnie, że trochę to napięcie spadnie, że ta gonitwa myśli się już troszkę złagodzi, bo będziemy się skupiać właśnie na tych odczuciach zmysłowych, a nie na tym, co nasz układ nerwowy tutaj do nas przemawia non-stop. Powiedziała Pani, nie idziemy na ploteczki, czyli jeśli mamy... Do załatwienia albo do mm, omówienia, do przegadania jakiś ważny problem palący z kimś z rodziny, z mężem, z żoną, z siostrą, z bratem, z dzieckiem, z rodzicami, to nie zabieramy tego problemu do lasu i nie rozwiązujemy tego problemu w lesie, tylko zostawiamy to w domu, a tutaj staramy się iść z, z taką pustą głową, tak, albo przynajmniej, żeby ta głowa nie była naładowana tymi bieżącymi, czy, czy nawet i niebieżącymi problemami. Dobrze rozumiem? Ta głowa i tak jest naładowana tymi problemami, bo cały czas gdzieś tam mamy tyle bodźców, więc bardzo ciężko nam się wyłączyć i w lesie też tak jest, że początkowo ciężko nam w ogóle nie myśleć, co my mamy do zrobienia, czy właśnie, czy mamy jakiś problem do przegadania, czy, czy, czy z czymś właśnie wyszliśmy z tego domu, ale to tak jak mówię, no, skupienie się właśnie na tych bodźcach, które ten las nam daje, powoduje, że my właśnie inaczej też podchodzimy do rozwiązywania pewnych problemów, po prostu po prostu łatwiej nam w, wtedy jest wpaść na jakieś rozwiązanie, na jakiś pomysł. Nie, nie odpowiadamy z takiej części emocjonalnej, tylko bardziej z takiej już spokojnej, a tego spokoju nam dzisiaj brakuje. Oj, bardzo brakuje. To powiedzmy, czym jest regeneracja lasem? Co dzieje się z naszym mózgiem, z naszą duszą, z naszymi emocjami, gdy przebywamy pośród drzew? W lesie nasz mózg odpoczywa, regeneruje się i wchodzi w taki stan kreacji. Nasza odporność się wzmacnia. To nie znaczy, że my nie będziemy chorować, tylko po prostu łagodniej będziemy przechodzić, na przykład jakieś przeciębienie czy infekcje. Wyrównuje się nasze ciśnienie krwi. Jesteśmy właśnie bardziej spokojniejsi poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu spada właśnie to, możemy odczuć tymi spadkiem napięć, czy taką właśnie spokojniejszą głową i takim właśnie poczuciu, okej, okay, czuję się w ogóle inaczej, tak lekko. Mamy więcej energii do działania, las też też tak może na nas działać, a jak ktoś ma na przykład problemy z zasypianiem, no to również raz może wpłynąć na to, że lepiej śpimy. Więc tutaj tych czynników, jak ten las na nas wpływa, jest bardzo wiele. Mamy bardzo dużo badań naukowych potwierdzających właśnie to dobroczynne działanie lasu. No i też takie wsparcie właśnie w prewencji, czyli zapobiegawczo lub też właśnie las wykorzystujemy podczas na przykład jakiejś terapii. I to nie znaczy, że ten las nie zastąpi nam terapii, ale może działać wspomagająco. Czyli my możemy z tego lasu tak naprawdę korzystać przez cały czas o każdej porze roku. I wyciszająco. Niektórzy słuchacze tutaj piszą o um, przytulaniu się do drzew. Między innymi pani Danuta przestaje mnie boleć, gdy przytulam się do drzew. No właśnie z tym przytulaniem to już pamiętam, że od lat się o tym mówi. Niektórzy z tego takie m, tak się podśmiechują, niektórzy mówią, że wręcz odwrotnie im to daje. Co pani sądzi na ten temat tego, żeby się przytulić do lasu i w jaki sposób powinniśmy się przytulić? Objąć to drzewo? To już, to już jest sylwioterapia i tutaj ja bardziej wchodzę w taki kierunek działanie na zmysł dotyku. I faktycznie, jeżeli dotykamy drzewa, no to też wchodzimy w taki stan uziemiania się. Więc oczywiście można tutaj tą częścią ciała i to rozłożyć właśnie dłonie, przytulić się policzkiem, czy objąć właśnie tak, żeby nam było wygodnie. Niektórzy też na przykład stopę sobie do tego drzewa, opierają się o drzewo i na przykład stopą, więc to też jest takie bodźcowanie i mm, takie właśnie impulsy okej, okay, jest bezpiecznie, ja się tutaj dobrze czuję, ja czuję właśnie fakturę tego drzewa, że to drzewo jest ciepłe, zimne, że ma gładką korę taką bardziej chropowatą, jak to na mnie wpływa, więc to też fajnie przy tym przytuleniu się do drzewa popatrzeć jak ja z tym drzewem, co ja w ogóle odczuwam w ciele, nie? więc to też tak i duchowo, ale też y, tak fizycznie i namacalnie można tutaj y, do tego y, podejść. Skoro tak mówimy już o tej lasoterapii, to teraz kilka takich praktycznych rad do tego lasu, jeśli mamy możliwość, bo nie każdy mieszka blisko lasu, czasem nawet i parku w okolicy nie ma, jeśli to jest duże miasto. Ale jeśli mamy ten las w zasięgu, no powiedzmy, jakiejś niewielkiej wyprawy z domu, to czy do tego lasu codziennie na krótko, czy wręcz odwrotnie, raz, dwa razy w tygodniu, godzinkę, dwie, a może nawet i trzy? Czy to ma znaczenie? Ja Czas zaletam... ma znaczenie? Ja zalecam trzy godziny, ale to o, dlatego, uh -huh. że te, tak jak powiedziałam, że m, zwykle jest tak, że jeżeli mamy bardzo duży natłok myśli i dużo takich napięć, dużo mamy na, na co dzień różnych takich właśnie trudniejszych momentów, to początkowo wejście do tego lasu m, jeszcze tego gonitwa myśli jest. I zwykle tak obserwuję sobie m, po osobach, z którymi ja chodzę do lasu, że tak w połowie już zaczynają pewne rzeczy odpuszczać, odchodzić, że my po prostu wchodzimy bardziej w to takie doświadczenie tego lasu. Natomiast jeżeli nie mamy tych trzech godzin, bo ja rozumiem dzisiejsze tempo jest bardzo mocne, dużo szybko, mocno, wiele obowiązków i tak dalej, to naprawdę 20 minut taka, nawet sobie w kalendarz wpisać 20 minut na taką właśnie zieloną aktywność, czy to w lesie, czy nawet w parku. Można iść do parku. Najważniejsze, żeby było trochę drzew. No i faktycznie, e, tak się spróbować odłączyć. Właśnie tak jak powiedziałam, jeżeli my, e, Używamy naszych zmysłów, to znaczy tutaj dotykamy, tutaj sobie słuchamy właśnie jakiegoś ptaka, teraz też jest wspaniała, wspaniały czas, że te ptaki Coraz łatwiej też nam wypatrzeć. Tak, tak. Dokładnie, czyli nasz wzrok też może się skupić na jakimś takim elemencie, który nas przyciągnie, czy możemy sobie usiąść właśnie pod tym drzewem i tak no, skupić się też na oddechu i już te 20 minut nam da taki dobrostan po prostu na tu i teraz, że my na chwilę po prostu odetchniemy. A obecnie no potrzebujemy tego. Więc tak jak mówię, no trzy godziny, jeżeli ktoś ma, to jak najbardziej. Bo według badań naukowych, jeżeli raz w miesiącu pojedziemy do lasu na trzy godziny i kolejnego dnia też 2 trzy godziny, no to nasz poziom odporności tak zwanych komórek N-killers wzrośnie o 50% nawet i utrzyma się to do kolejnego miesiąca. Czyli tutaj nasza odporność mm -hmm. też ma znaczenie. To wszystko, co wdychamy w lesie też ma znaczenie dla naszego właśnie zdrowia. Czyli reasumując, jednak rzadziej, a dłużej, bardziej skazane te trzy godziny, mówi pani naukowy, jest sprawdzone, że rzeczywiście może nam pomóc. Pani Ewa napisała tutaj u nas na Facebooku Kąpiel leśna zawsze mi pomaga odstresować się, przytulam się też do drzew. Kąpiel leśna... Też takie określenie się pojawiło. Mamy na myśli właśnie taką lasoterapię. Rozumiem, że to są synonimy? Kąpiel leśna to jest coś bardziej prostszego. To jest takie właśnie wejście do lasu i bez żadnych założeń i takie po prostu bycie i tutaj popatrzenie, tutaj dotykanie, właśnie skupienie na tych zmysłach. Mhm. Natomiast lasoterapia już jest takim bardziej Świadomym. rozłożonym mhm. procesem. Tak, no i też ma te elementy właśnie oddechu, czy jakieś metafory, czy jakichś właśnie innych elementów, które są jeszcze takie uzupełniające mhm. i bardziej pogłębiające. Tak naprawdę ten czyli, proces wejścia. Czyli do tego pamiętajmy, lasu. nie zabieramy problemów do dyskusji w lesie, wręcz odwrotnie, zostawiamy je przed granicą lasu. No i pamiętajmy jeszcze, drodzy Państwo, o kleszczach warto się oczywiście zabezpieczyć, a jak wiemy, jest to możliwe. Bardzo dziękuję. Dorota Stobiecka, leśniczka, certyfikowana lasoterapeutka, która prowadzi warsztaty w lesie, edukatorka przyrody, była gościem 4,5 roku w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziękuję. Dziękuję. Leć, mówię ci leć Kończ paki w niepojętych murmuracjach Tu na nic przecież twój łabędzi ze Twoja załosna trąta dracja Więc leć Mówię ci leć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 Lubią się lubić, zamiast brać się za ubyla Wszystko jak w twoim napuszczy wołaniu. sam to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy więc Jak tam państwu idzie, jeśli chodzi o odgadywanie, co w naszym konkursie? Na pewno nie jest to piorunochron ani satelita, ani antena satelitarna, ani kabel. Pojawiły się odpowiedzi internet. No blisko, blisko. Proszę posłuchać. Mamy podpiętych często bardzo dużo tych urządzeń. Do końca kwietnia zostanie zainstalowane w dwóch kolejnych samolotach lotu. Fal nie ma, fal, nie ma, fal. No i te fale też tutaj mają znaczenie. 72 151 to jest nasz numer konkursowy. Przypominam, że na dobrej odpowiedzi konieczny jest komentarz. Co Państwo sądzą? Korzystają? Nie korzystają? No proszę wysyłać.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 Godność ma swoje imię. PL. Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim pomiędzy węzłami Tokarnia a Brzegi doszło do wypadku samochodu dostawczego i auta ciężarowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. dnia w kierunku Krakowa jest całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga! W województwie śląskim na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Zabrze Północ a Zabrze Zachód auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 17 zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Na drodze krajowej nr 25 pomiędzy Człuchowem a Białym Borem niedaleko miejscowości Stołczno, to w województwie pomorskim, doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Na kilometrze 55 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Do awarii samochodu dostawczego doszło na obwodnicy Gdańska, czyli na ekspresowej siódemce, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Na kilometrze szóstym ruch odbywa się tylko lewym pasem w kierunku Elbląga. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku busa i auta osobowego na drodze krajowej numer 11 w województwie wielkopolskim. Chodzi o kilometr 456 i okolice miejscowości Piaski. To pomiędzy Kępnem a Kluczborgiem. Trasa jest tam całkowicie zablokowana i to w obu kierunkach i służby kierują na objazdy. I jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim zdecydowanie wolniej. Jedzie się pomiędzy Brzegiem, Wrocławiem a kątami Wrocławskimi, natomiast fragment przygraniczny na wysokości Jędrzechowic jest poważnie zakorkowany.